Dobrze Kościele, jak się macie? Miło, słodko. Dobrze widzę, co po niektórzy w szalikach siedzą na nabożeństwie. Zima jest, więc jest trochę zimno. Tak czy nie? Trochę zimno. Słuchajcie, mi przypadł w udziale dzisiaj mówić o zimie, ale ponieważ kończymy tym kazaniem całą serię tych kazań o, o wiośnie, lecie, jesieni i zimie, to chciałbym tak, tak może troszeczkę powrócić do tego, o czym było mówione. Zaczęliśmy od wiosny, pastor Jacek zaczął mówić o wiośnie. Wiosna to taki moment w naszym życiu, kiedy w odniesieniu do naszego Bożego życia, naszego duchowego życia, to wtedy, kiedy spotkamy Chrystusa i wtedy jest wiosna w naszym życiu. Wtedy spotkaliśmy kogoś najważniejszego dla nas, dla naszego życia. To jest ten moment, kiedy się radujemy, to jest ten moment, kiedy ja zawsze wspominam, kiedy wskakujemy na tą muminkową chmurkę i fruniemy te kilka, kilkanaście kilometrów nad ziemią i to jest ten moment, kiedy jest tak wszystko łatwo tak błogo nam przychodzi, to jest wspaniały czas czas, kiedy wszystko obraza w naszym życiu to jest czas, kiedy wiecie, wszystko zaczyna żyć, kiedy wszystko kiełkuje, to jest wspaniały moment wiecie, bo w naszym chrześcijańskim życiu i w tym, jakim jesteśmy kościołem, czy jakimi jesteśmy ludźmi powinniśmy pamiętać o jednej ważnej rzeczy inni ludzie lgną do życia Inni ludzie lgną do życia. Tam, gdzie pojawia się życie, tam zawsze są inni ludzie. Tam, gdzie pojawia się życie, tam ludzie lgną do tego, chcą to zobaczyć, chcą tego doświadczyć, chcą w tym być. Później jest lato. Lato to jest taki moment według mnie, to jest taki moment, kiedy nasze chrześcijaństwo już troszeczkę dojrzewa. Już przeczytaliśmy kilka mądrych chrześcijańskich książek. Już troszeczkę, wiecie, pośpiewaliśmy, już wiemy, co to jest Hillsong i, i, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, i, i to jest lato, to jest moment, kiedy wszystko obradza kiedy zaczynamy zbierać owoce, to jest moment, kiedy być może zaangażujemy się w jakąś służbę, zaczynamy coś robić dla Pana Boga. To jest ten moment, kiedy, kiedy naprawdę czujemy się dobrze, czujemy się fantastycznie, kiedy inni ludzie też są wokół nas, kiedy w pewien sposób też stajemy się liderami, stajemy się ludźmi, którzy rzucają na innych Boże światło. Amen? Zgadza się? A później przychodzi jesień. Wrócę jeszcze do lata, bo bardzo ważną rzecz powiedział Grzesiu, Grzesiu na swoim kazaniu. Słuchałem to kazania, powiedział jedną ważną rzecz, że warto, warto patrzeć w niebo i wyczekiwać deszczu. Ja chcę wam powiedzieć, że dzisiaj w Polsce mamy, mamy urodzaj deszczu. Jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, jeżeli chodzi o potrzeby duchowe, dzisiaj mamy chyba najlepszy moment do tego, aby głosić Ewangelię, mamy najlepszy moment do tego, aby ludziom opowiadać o Chrystusie. To jest najlepszy moment na robienie wielu, wielu rzeczy w naszym życiu, aby doprowadzić innych do zbawienia, aby przyprowadzać innych do Chrystusa. To jest najlepszy moment i tak wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, że to jest najlepszy czas na to, aby, aby w Polsce zaczęły się dziać rzeczy, o których śpiewamy, o których mówimy od 20 lat czy 30. To, są, to jest najlepszy moment na to, aby spełniały się wszystkie te proroctwa, o których ciągle jest mowa. To jest najlepszy moment. Ale nadchodzi jesień w naszym chrześcijaństwie i wiecie, jesień to jest taki moment, kiedy spadamy z tej, z tej mumikowej chmurki. Wiem, bo sam to przeżyłem. Latałem przez kilka lat na tym paliwie, ale w pewnym momencie spadłem. Okazało się, że wokół mnie jest życie. Że wokół mnie są inni ludzie, że wokół mnie są problemy, że wokół mnie są ludzie, którzy są problemowi. Że ja też tworzę aurę problemów. Że wcale to tak nie jest, jak, jak mi się wydawało. I to jest jesień. Pastor w tamtym tygodniu mówił o tym, że jesień jest dobrym momentem do tego, aby, aby zbierać, aby magazynować na trudniejszy czas. I zdaję sobie sprawę z tego, że to jest lekcja, której my jako chrześcijanie nie odrabiamy. Zdaję sobie z tego sprawę. Dlaczego? Ponieważ to wynika później, w czasie problemów to wszystko wychodzi. W czasie zimy, o której dzisiaj będę mówił, to wszystko wychodzi. Przez te wszystkie trzy kazania, których słuchałem, o zimie wszyscy tak niezbyt pochlebnie się wypowiadali. No bo zima to zimno... Zima to nie jest, nie jest być może najlepszy tla, czas dla wszystkich, ale chcę wam powiedzieć, że to jest troszeczkę taki mit. Ja uważam, że zima jest jedną z najpiękniejszych pół roku i to jest jedna z najpiękniejszych pór roku naszym duch, naszego duchowego życia. Nawet jeżeli wydaje nam się, że jest całkowicie inaczej. Nawet jeżeli wydaje nam się, że zima nas zaraz pogrąży, że zostaniemy już w tej zimie, niestety chcę ci powiedzieć, że wielu z nas dalej tkwi w zimie. Kilka lat pięknego wiosennego czasu, Kilka lat pięknego, letniego czasu, przyszła jesień, bardzo szybko minęła i wszystko przerodziło się w zimę. Ale zima w przyrodzie jest takim okresem, który trwa, nie wiem, 3-4 miesiące, a w naszym życiu czasami ta zima trwa lata. <grych> I końca nie widać. Chciałbym dzisiaj zacząć od takiego trudnego fragmentu Bożego Słowa. Od Ewangelii Jana chciałbym, żebyśmy to otworzyli. Ósmy rozdział, 31, 4, od 31 do 42. Wiecie, Ewangelia Jana jest przepiękną Ewangelią. Wczoraj się dzieliłem tym z teściową. Czasami popełniamy pewien błąd, bo wydaje nam się, że to jest Ewangelia dla ludzi, którzy dopiero co się nawrócili i od razu chcemy tą Ewangelią załatwić wszystkie sprawy. Ewangelia Jana jest bardzo trudną Ewangelią. To jest Ewangelia, która jest bardzo głęboka. To jest Ewangelia, która bardzo dużo mówi do ludzi wierzących, do mnie i do Ciebie. To jest Ewangelia, w której Jezus toczy niesamowite spory z faryzeuszami, z ludźmi religijnymi. To jest niesamowity, niesamowity obraz tego, co Chrystus tak naprawdę mówi, co mówi o sobie. Wiecie, Ewangelia Jana jest jedną z najpiękniejszych Ewangelii, ale dla nas ludzi wierzących. Jeżeli potrafisz wyciągnąć z niej głębiej, jeżeli potrafisz naprawdę się w nią wczytać, to będziesz miał tyle objawienia do swojego życia, że naprawdę będzie się żyło dużo, dużo lepiej. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda Was Wyzwoli. Odpowiedzieli: Jesteśmy z rodu Abrahama, nigdy nie byliśmy niczym, niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to ręczę i zapewniam: każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście z rodą Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, gdyż nie ma w was miejsca dla mego słowa. Mówię to, co ja widziałem u ojca i wy też czynicie to, co słyszeliście u waszego ojca. Odpowiedzieli mu, naszym ojcem jest Abraham. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, zauważył Jezus, postępowalibyście tak jak Abraham. Natomiast wy chcecie mnie zabić człowieka, który powiedział wam prawdę usłyszaną od Boga. Abraham nie czynił. Wy postępujecie tak, jak wasz ojciec. Powiedzieli mu, my nie urodziliśmy się z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Jezus na to, gdyby Bóg był waszym ojcem, darzylibyście mnie miłością, ponieważ ja wyszedłem od Boga i oto jestem. Nie przyszedłem bowiem od siebie samego, ale on mnie posłał. Wow, powiało tam trochę chłodem. Powiało? Powiało. Wiecie, jest zima i musi być zimno. Zima to jest piękna pora roku. Niektórzy kochają zimę, bo jeżdżą na narty. Niektórzy kochają zimę, bo jest przepiękny krajobraz, jest biało, jest cudownie. Wiecie, ja pamiętam, jak, jak byłem małym, małym chłopcem, miałem 7 lat, to jest jedno z moich najpiękniejszych wspomnień za dzieciaka, coś, co naprawdę pamiętam. To była zima, przyjechał mój kuzyn z Katowic i poszliśmy na Sanki, na Górę Parkową. I piękne w tym wspomnieniu jest to, że pierwszy zjazd i połamaliśmy pierwsze Sanki. Poszliśmy do domu po drugie sanki, zjeżdżamy i tam były takie schodki. Wiecie, zawsze się ścigaliśmy ze wszystkimi. Kto zjedzie ze schodków jest najlepszy, nie? Z tej całej góry i potem po schodkach. Drugie sanki do godziny do południowej minęły, runęły, rozwaliły się. Wracamy do domu, moja mama krzyczy, ojciec krzyczy, wszyscy krzyczą, ale znalazły się trzecie sanki od sąsiadki. Tych już nie połamiemy. I niestety do godziny 16 zostały połamane. I to jest jedno ze wspanialszych wspomnień moich, jeżeli chodzi o zimę. Następne wspomnienie. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem i w zimie chodziło się na ruraty do kościoła. Pamiętam to z tego względu, że to było takie mistyczne dla mnie. To było takie piękne. Niosłem ten lampionik. Gdzie Szedłem do tego kościółka. Tam wszyscy z tymi lampionikami siedzieli. To było takie piękne, to było takie mistyczne. I naprawdę to, to jest takie wspomnienie, które pozostaje w moim, pozostało gdzieś w moim życiu. I pewnie każdy z was, jak tutaj siedzi, każdy ma jakieś wspomnienie związane z zimą. Ale wspomnienia mają to do dość... że możemy do nich wracać, wspominać, ale w nich nie pozostajemy. Wracamy, wspominamy, ale nie pozostajemy w nich. Zima to jest piękny okres, naprawdę wspaniały czas. Zima jest potrzebna, zima jest fascynująca, zimy potrzebują zwierzęta, zimy potrzebują rośliny, ale jedyny nasz problem, jeśli chodzi o zimę, to to, że w zimie jest zimno. Odnosząc to do naszego duchowego życia. Przechodziłem zimę w swoim życiu niejednokrotnie w swoim duchowym życiu. Jedną z moich największych zim, taką zimą stulecia, był moment, kiedy naprawdę ubłociłem się w grzechu już totalnie. Wylądowałem w ośrodku dla osób nieuzależnionych. Kiedy żona mnie zostawiła, kiedy mój syn, syn zniknął mi przed oczu. Wiecie, to był taki moment w moim życiu, kiedy była naprawdę zima. To była taka, ja tak sobie nawet tutaj napisałem, że to zima stulecia dla mnie była. I wiecie, każdy z nas przechodzi taką zimę w swoim życiu, w swoim duchowym życiu. Wiecie, niektórzy dla niektórych zimą będzie praca, zła praca, zły szef. Nie robię tego, czego chcę robić, tylko robię to, co muszę robić. Przeżywamy to, frustrujemy się, jesteśmy źli na cały świat, na siebie, na innych. Rodzina. Coś nie tak z moim małżeństwem. Moje małżeństwo się posypało. Moje dzieci ciągle stwarzają problemy. Przechodzimy zimę. Relacje. Nie mogę się dogadać z innymi ludźmi. No nie mogę. Ciągle jest ozięble. Cokolwiek mnie zrobił jest źle. Być może moja postawa też jest niewłaściwa, ale w relacjach też często jesteśmy oziębli. Coś jest nie tak z moimi relacjami. Nie mam przyjaciół, chodzę do kościoła, wierzę w Boga, a nie mam przyjaciół. Co jest grane? Co z tymi wszystkimi ludźmi w tym kościele? Choroby. Od lekarza do lekarza. Tu się naprawiło, tam się posypało. Wszystko się wali. Depresja. Kochani, Wiecie, jeżdżę w różne miejsca, na różne konferencje. Wiecie, o czym dzisiaj się najczęściej mówi do wierzących? O depresji. Jak wyjść z depresji? Ludzie wierzący to tak jakby nic innego nie robili, tylko siedzieli w depresji. Na wszystko odpowiedzią jest depresja źle się czuję, nie mam dobrego samopoczucia, wszystko się wali, depresja. Idziemy do lekarza, ja teraz rozmawiałem ze swoją klientką, słuchajcie, młoda dziewczyna 20 ileś lat, pojechałem do niej, rozmawiamy, ona się tak jakoś otworzyła i mówi do mnie, słuchaj Marcin, bo akurat widziałem, że bierze tabletki ze swojej torebki. Patrzę, jedna tabletka, druga tabletka, trzecia tabletka, mówię, co to jest? Ona mówi, antydepresanty. No wie jak antydepresanty? 26 7 lat, dziewczyna od 10 lat bierze antydepresanty. Depresja, ciągle jest coś nie tak, na pewno mi się w życiu nie wyjdzie, na pewno się nie poukłada, jestem nikim, niczym. Finanse, ja mówię do nas wierzący, finanse, kredyty, pożyczki, byle starczyło do ostatniego, do pierwszego, czy do którego tam masz wypłatę, to nie my w długach po, po szyję i nie potrafimy sobie z tym poradzić. I zwalamy to na wszystkich, na wszystko, na koniunkturę, na okoliczności, na wszystko, co jest w koło, zwalamy te, te rzeczy. Ale to jest to, o czym mówił w tamtym tygodniu pastor. Nie robimy zapasów. I teraz jedna z najgorszych rzeczy, która uważam dotyka Kościoła w Polsce, która dotyka generalnie Kościoła. Oziębłość serc. Niestety, kiedy zatrzymałeś się w tej zimie swojej, to chcesz czy nie chcesz, masz oziębnięte serce. My pięknie śpiewamy o tym, że wiecie, przebudzenie przyjdzie, przebudzenie przyjdzie, przebudzenie przyjdzie. Czytamy książki, w których ciągle ktoś tam pisze, że przebudzenie idzie, że przebudzenie idzie, że to będzie, że to już się wydarza. Powiem wam, nic się nie wydarzy. Może jestem złym prorokiem, ale chcę wam powiedzieć, że nic się nie wydarzy, jeżeli nie zmienimy postawy naszych serc. Jeżeli nasze serca w końcu nie staną się tymi sercami, które powinny być mięsiste kochające, wspierające, łaskawe. Powiedz do osoby, która siedzi obok siebie, Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Problem polega na tym, że łatwo jest nam to powiedzieć, trudniej nam przyjąć do swojego życia. Trudno nam to przyjąć do swojego życia, bo kiedy pojawiają się te wszystkie rzeczy, o których mówię, kiedy pojawiają się te wszystkie rzeczy, o których, o których napisałem sobie w tym kazaniu, mamy tendencję do tego, żeby co robić? żeby się poddawać, żeby tkwić w tej sytuacji. Nie dajemy sobie szansy nawet na to, żeby wyjść, aby zrobić jakikolwiek krok, bo wydaje nam się, że to jest niemożliwe, że to się nie uda, że cokolwiek bym nie zrobił, to tylko głębiej i głębiej tonę. I chcę Ci powiedzieć, tak jest. Cokolwiek byś nie zrobił, będziesz głębiej i głębiej tonął. Pewna siostra ostatnio, miałem okazję z nią porozmawiać, z naszego kościoła, powiedziała mi w ten sposób, Coś się wydarzyło w moim chrześcijaństwie. Był okres wiosny, był okres lata, mieliśmy wiele relacji, mieliśmy wspaniały czas, uwielbialiśmy Pana Boga, ale od kilku lat jest zima. Relacje oziębły... Nie spotykamy się tak często, jak kiedyś się spotykaliśmy. Nie robimy tyle rzeczy, jakie żeśmy kiedyś robili. Coś się stało z naszym chrześcijaństwem? I chcę Ci dzisiaj zadać pytanie, czy coś się stało z Twoim chrześcijaństwem? Co się z nim stało? Co się z nim wydarzyło? Wiecie, to nie jest moją odpowiedzialnością, to nie jest odpowiedzialnością pastora, to nie jest odpowiedzialnością tych wszystkich mądrych ludzi, którzy piszą te książki, które czytacie. Wiecie, ja tak mówię o tych książkach, ponieważ ja ostatnio odstawiłem wszystkie chrześcijańskie książki. Wszystkie chrześcijańskie książki zostawiłem, zostawiłem tylko Biblię. Czytam Biblię, ale czytam bardzo dużo książek innych, bardzo dużo biografii. Ostatnio przeczytałem wspaniałą książkę na temat Lego, przedsiębiorstwa Lego, Okazało się, że człowiek, który prowadzi to przedsiębiorstwo od wielu, wielu lat jest człowiekiem wierzącym, który, wiecie, pomimo nacisku, presji i tego wszystkiego, co świat na nim wywierał, zawsze był wierny swoim chrześcijańskim wartościom. I były momenty, kiedy Lego już było, wiecie, już było tak głęboko, że musieliby je sprzedać, a on zawsze wierzył, że wyjdą, że Bóg ich poprowadzi, że wyjdą, że wejdą do dobrego miejsca. I tak się stało. Dlaczego? Bo oparł się na Bogu. Wiecie, bardzo ciężko jest dzisiaj prowadzić biznesy, chrześcijańną biznesy w tym świecie. Ciężko jest nie poddawać się pewnym wartościom, które nasuwa świat. Ja patrzę na moją żonę i ją podziwiam. Ona pracuje, w, wiecie, w chrześcijańskim przedsiębiorstwie, w bardzo ciężkiej branży, gdzie naprawdę jest ciężko bez różnych układów, wiecie, w jakichś łapóweczek, innych rzeczy, wbić się na rynek. A mimo to sobie radzą. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa. Ale najważniejsze, żebyśmy przyjmowali to do swojego życia. Wiecie, każdy z nas przechodzi jakąś zimę. Każdy ma swoją zimę. Ani lepszą, ani gorszą od innych. Jest zima i jest po prostu zimno. Zima zniewala. Zima nas paraliżuje, Zima nas osłabia. Zima doprowadza nas do desperacji. Następne moje pytanie, co wtedy robisz, kiedy jest ci zimno? Jaką masz postawę i gdzie szukasz? Wiecie, ja mam Od kilku tygodni mamy w domu żółwia, żółwia stepowego, nazywa się Stefan. Musiałem coś o nim powiedzieć, bo e, Stefek jest super, ale zauważyłem u Stefka jedną bardzo ciekawą rzecz. Wiecie, Ma taką żarówkę 100 watówkę ceramiczną i go się podgrzewa, nie? ale wiecie 100 wat, 24 godziny na dobę, trzeba mu to czasami wyłączyć. I Stefan robi wtedy bardzo jedną taką fajną, ciekawą rzecz, bo on wtedy wychodzi, całkiem niedaleko jest kaloryfer, od którego promieniuje ciepło. I wiecie, on szuka i zawsze jak go spotykam, jak mu zimno, to on właśnie na tej szybie w stronę tego kaloryfera, bo on szuka ciepła. I to może jest śmieszne, może to takie, wiecie, no zwierzęce trochę taki przykład, ale co wtedy robisz, kiedy jest ci zimno? Rozpalasz w piecu, rozpalasz w swoim kominku, niektórzy... Tutaj z obecnych mają to szczęście, że mają ten kominek, mi to też się zawsze tak pięknie kojarzy, siedzisz przy kominku, dre, drwa się, palą i to jest takie piękne, dopóki nie musisz później po tym posprzątać, ale wiecie, szukamy ciepła, jako ludzie szukamy ciepła. Zima jest wspaniałym czasem i to jest pewne objawienie, o którym my jako Kościół zapomnieliśmy. O taki jeden werset, który bardzo mocno powinien wryć się w nasze serce, który będzie nam wiele razy pomagał w naszym życiu. I ten werset jest zapisany w Mateusza 7,7. Mateusza 7,7. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. My szukamy tysiące sposobów. Każdy z nas ma tysiące sposobów na przetrwanie swojej zimy, na trwanie w swojej zimie. A Boże Słowo mówi w jednym zdaniu. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. To jest obietnica, którą dał nam Chrystus. To jest obietnica, o której tak często zapominamy. To jest werset, który, wiecie, potrafimy tysiące innych wersetów wyciągnąć, żeby usprawiedliwić swoje czyny, żeby usprawiedliwić miejsce, w którym jesteśmy. Ale o tym jednym zapominamy. A Chrystus mówi, szukajcie, szukajcie, a znajdziecie. Jak często w trakcie trwania zimy zapominamy o tym ważnym dla naszego życia przesłaniu. Jezus Bóg chce ci dać znaleźć się w tym chłodnym czasie. On pragnie, byś tego po prostu, co? Szukał. Zima może być najbardziej wartościowym okresem dla twojego życia. Wierzysz w to? Wielu ludzi odnajduje Boga w trudnym dla siebie czasie. I działa wtedy te takie przysłowie. Jak trwoga, to jakkolwiek by to nie było dobre czy złe, nie wiem, jakie masz zdanie na ten temat, ale nasz Bóg jest taki, że On się nigdy od tego nie odwróci. Jak trwoga, to do Boga. Ludzie w najgorszych tarapatach swojego życia, szukając Go, On się daje odnaleźć. Tym bardziej, jeżeli Ty w Niego wierzysz, tym bardziej, jeżeli Ty przechodzisz przez zimę w swoim życiu, tym bardziej Tobie się pragnie objawić w Twoim życiu. Tym bardziej chce, żebyś tego szukał, tym bardziej On chce stanąć naprzeciwko Ciebie i wyciągnąć Cię z tego dołu, poprowadzić Cię do miejsca, w którym On chce, żebyś Ty był. Dlaczego o tym mówię? Bo my zapominamy o tym. To jest trywialne, to jest proste, ale my zapominamy o tym, że mamy wspaniałego Boga. Dzisiaj to, co powiedziała Mariola. W najprostszych sytuacjach naszego życia. Szukajcie, a znajdziecie. Panie Boże, proszę Cię, żeby ten telefon się znalazł. Ja pamiętam, jak moja żona portfel zgubiła. Jakiś gość napisał na Messengerze, że znalazł jej portfel. Po krótkiej modlitwie. Bóg chce ci pomóc w tym czasie. Ja znalazłem Pana Boga w najgorszym momencie swojego życia, tak jak wam mówiłem, w tej zimie stulecia. To był taki moment, kiedy nie miałem zero relacji jakichkolwiek. Wszystko oziębłe, wszystko, wiecie, tylko sople ze mnie zwisały. Wszystko było takie, że ja naprawdę byłem poddany i mówię, nic nic się dobrego w moim życiu już nie wydarzy. I to był moment, kiedy postanowiłem szukać Boga kiedy postanowiłem jednak, że być może warto, że być może to coś zmieni. ja Chciałem choćby półmyka jakiegoś ciepła. Takiego wiecie, jak pragniemy, jak czasami już jest nam tak bardzo zimno, jak naprawdę mamy już tych problemów tak wiele, to chcielibyśmy, żeby taki choćby taka iskierka czegoś dobrego w naszym życiu się pojawiła. Cokolwiek, żeby ktoś przyszedł i powiedział wow, fajnie, że jesteś. Ja potrzebowałem tak, choćby, wiecie, takiego, takiego czegoś małego, a odnalazłem wiele, wiele więcej. To samo Bóg chce dla twojego życia. Czytając ten fragment na początku, tam jest taka pewna prawda i poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Odpowiedź w swojej głowie. Czy ty wierzysz w to, że Chrystus jest odpowiedzią? Że Jezus jest odpowiedzią na wszystko w twoim życiu. Wiem, wiem, będziemy kiwać głową ale odpowiedź sobie tak naprawdę, tak, tak w stu procentach, czy on jest odpowiedzią dla, dla wszystkiego w moim życiu. W tamten wtorek byłem, miałem zajęcia w Janowicach Wielkich i pewien człowiek, zawsze robię takie kółeczko, oni opowiadają o tym, co tam u nich słychać, i pewien człowiek powiedział taką jedną rzecz. W moim życiu, w tym tygodniu, wydarzyło się tak wiele złego, że ja wiem, że już nic dobrego się nigdy nie wydarzy. Mówi, moja żona wystosowała pismo do sądu o rozwód. I zaczyna opowiadać i zaczyna, wiecie, wokół tej całej historii zaczyna robić dramaty. Chcę wam powiedzieć, ja go rozumiem, ponieważ ja przechodziłem przez to samo. I widziałem te jego łzy, i widziałem ten jego zranienie, i widziałem to, jak bardzo jest mu z tym źle, i widziałem ten cały, to wszystko, co, co się w nim dzieje. Dlaczego? Bo ja to przeżywałem. Przerobiłem to. Rozumiem człowieka. Wiem, jak mu jest ciężko teraz w tym momencie. Kocha swoją żonę, kocha swoją rodzinę, popełnił masę błędów, jest w miejscu, w którym jest, rozumiem to. I on mówi, nic już dobrego się nie wydarzy, to już wszystko się posypało, to już nie ma szans. I rozumiem go, wiecie dlaczego? Bo mimo tego, że mówi, że jest nawrócony, że wierzy w Boga, to tak naprawdę nie uwierzył Jemu. Nie uwierzył Bogu i my czasami tak mamy, my wierzymy w Pana Boga. Ale wszystkie okoliczności, wszystkie fakty, wszystko, co do nas mówi, mówi, że to się nie uda. I wchodzimy w to. Nie uda się, to się nie uda. Trzeba się poddać. Trzeba to zostawić. Jest pewne ważne przesłanie z tym związane. I poznacie prawdę, a prawda was swobodzi. Prawda to nie są fakty i okoliczności. Prawda to nie jest to wszystko, co do ciebie mówi. To nie jest ta, ta realność, która ciebie dotyka. To nie jest prawda. Prawda to konkretna osoba. Tą prawdą jest Jezus Chrystus. Dopóki tego nie pojmiesz, okoliczności i fakty będą rządzić Twoim życiem. Dopóki tego nie pojmiesz, że prawdą jest Jezus Chrystus, nie zrozumiesz tego, że to wszystko, co mówi do Twojego życia, tak naprawdę jest niczym w porównaniu z tym, kim On jest. Moja żona mnie zostawia. Już nic w moim życiu się nie zmieni. Miał powody do tego, żeby tak uważać? Miał. Fakty i okoliczności o tym mówią. Twój biznes się sypie. Zero na koncie. Masz powody do tego, żeby twierdzić, że trzeba go zamknąć i to już koniec? Twoja rodzina się rozpada. Jesteś tak chory, może jakiś rak trawi twoje życie i, i wszyscy w koło mówią, że nic się nie uda, że nie ma szans. Dostajesz fakty, dostajesz konkretny papier na to, że to jest choroba nieuleczalna i nigdy z tego nie wyjdziesz, że umrzesz. Co robisz? Zima, żegnasz się ze wszystkimi, mówisz super, czapka, fajnie było. Dopóki trwasz w swojej zimie, a nie oddasz tego wszystkiemu Chrystusowi, dopóty będziesz w niej trwał. Dopóty okoliczności i fakty będą rządzić twoim życiem, dopóty będziesz miał zimę w swoim życiu. Ale jeżeli przyjmiesz to objawienie, że prawdą jest Jezus Chrystus, że to jest konkretna osoba, to żadne fakty i okoliczności nigdy nie będą miały na ciebie wpływu. Dlaczego? Bo Chrystus jest ponad to. Bo Jezus, w którego ja wierzę, jest ponad to. Bo Jezus, w którego ja wierzę, uratował mnie z miejsca, z którego wszyscy mówili, że nie jestem w stanie wyjść. Bo Jezus uratował ciebie. Pomyśl sobie o tym momencie w swoim życiu, kiedy Jezus ciebie ratował. Co inni mówili? Co mówiły fakty? Co mówiły okoliczności? Co, mówił, co mówili wszyscy na ten temat? Co do ciebie docierało? A co Jezus uczynił swoim życiem? Gdyby patrzeć na fakty dotyczące mojego i twojego życia, Gdyby patrzeć na fakty dotyczące mojego małżeństwa, gdyby patrzeć na fakty dotyczące moich finansów, wiecie, ja powinienem już nie żyć. Gdyby patrzeć na fakty twojego życia, też prawdopodobnie nie byłbyś w dobrym miejscu. Ale Jezus cię uratował. Jezus, ten, o którym tak śpiewamy pięknie, ten, o którym tak mówimy, ten Jezus cię uratował. Nie skończyłem wam, dlaczego ja nie czytam tych wszystkich chrześcijańskich książek ostatnio. Dlatego, że tam wszyscy mają swoje poglądy. Tam wszyscy mają swoje objawienia. Czytasz jedną książkę, ten, ten to. Czytasz drugą książkę, ten to. To są wspaniałe rzeczy i warto czasami coś wziąć do swojego życia. Ale zauważyłem, że większość konfliktów, tych teologicznych takich konfliktów, które się tam spotykają po drodze, one psuły moją wiarę. One psuły moją wiarę. One nie dodawały nic do mojego życia. Wręcz przeciwnie, często się frustrowałem, bo widziałem rzeczy, które się działy w innych miejscach, a tutaj się nie dzieją. Czytałem w książce, że ktoś tam założył 2,5 tysiąca kościołów, czy 25 tysięcy. Potem wchodziłem w internet, okazywało się, że to jest 1000 kościołów i to jakieś grupy domowe. Rozumiecie? Kiedy piszesz książkę, kiedy ktoś tam pisze książkę, może kreować pewne rzeczy. Może to pokazać w taki sposób, w jaki on widzi. I to jest dla niego prawdą. My mamy niestety tę te, te tendencję do tego, żeby brać wszystko jak leci. To jest druga rzecz, o której dzisiaj chciałbym, żebyście zapamiętali. Nigdy nie zmienisz swojego życia i nie wyjdziesz z zimy swojego życia, jeśli nie zaczniesz go podważać. Jeśli nie zaczniesz podważać okoliczności, w których się znalazłeś. Jeśli nie zaczniesz podważać tego, co inne głosy mówią do twojego życia. że my czasami łapiemy wszystko w lot, a czasami może trzeba po prostu otworzyć w domu Biblię i zastanowić się, czy ten Marcin czasami nas nie robi w konia. Czy ten pastor nas nie robi w konia. Kiedy podważasz w swoim życiu, rozwijasz się. Kiedy podważasz swoje życie, dajesz szansę na to, aby nowe objawienie weszło do twojego życia. Niestety, ale wielu z nas, wielu z was tutaj żyje objawieniem sprzed 30-20 lat. I dalej uważa, że to jest jedno i najważniejsze i że tylko tym trzeba żyć. Ale Bóg pisze w swoim słowie, że daje się objawiać każdemu pokoleniu. Że daje się objawiać w każdym czasie, każdego poranka. To, co być może 20 lat temu działało, dziś być może już nie działa. W Twoim życiu potrzebujesz nowego objawienia, potrzebujesz nowego, nowych rzeczy do swojego życia. I wiesz, co jest najlepsze? Że Chrystus to dla Ciebie ma. Bo kiedy szukasz, to znajdziesz. A my ciągle wspominamy, ciągle wracamy do tych starych piosenek, przynajmniej jedną, żeby na nabożeństwie puścić starą piosenkę. Wiecie dlaczego? Bo niektórym się przypomina objawienie sprzed 20 lat, jest tak miło, jest tak fajnie, jest tak ciekawie. Pamiętam to, jeju, nawracałem się przy tym. Wspomnieć czasami jest dobrze, ale nie pozostajemy we wspomnieniach. Idziemy dalej, poszukujemy nowego objawienia, poszukujemy nowych rzeczy do naszego życia. Możesz nie zapamiętać z tego nabożeństwa nic, wyjść tak jak zawsze, ale te dwie rzeczy chciałbym, żebyście zapamiętali. Prawda to konkretna osoba. Prawda to nie fakty i okoliczności. Zima mija, Zima jest po to, żeby minąć. Zima jest po to, żeby odejść. Żeby znów zastał, nastała wiosna. Amen? Nie pozostawaj w zimie. Tam nic dobrego cię nie czeka, to co mówił Grzesiu. W zimie będziesz tylko i wyłącznie, tak jak w czasie suszy, będziesz oceniał, będziesz tylko i wyłącznie wracał do rzeczy, będziesz zatruwał swoje życie. Zima jest po to, żeby minęła. Kłopoty są po to, żeby odeszły. Kłopoty są po to, żeby zbudować coś w naszym życiu, ale żeby Chrystus nas z nas tego wyprowadził. Wiecie, to jest taki piękny dialog w ósmym rozdziale, na początku ósmego rozdziału Ewangelii Jana, kiedy pamiętacie tą historię o tej kobiecie cudzołożnej? Przyprowadzają do Jezusa kobietę cudzołożną. Przyłapali ją. Jak jeden kaznodzieja mówi, ja nigdy nie wiem, co oni tam robili, że ją przyłapali. Co oni tam robili, że oni ją złapali? Czego oni tam szukali? Jak jesteś w zimie, to masz tendencję, żeby szukać w innych osobach. Oni przyprowadzają ją do Jezusa, Jezus mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I dialog się skończył. Poszli sobie. To ciebie tylko zatruwa. Jeśli szukasz w innych, to tylko ciebie zatruwa. Wiecie, co ja powiedziałem temu człowiekowi w ośrodku? To samo, co wam powiedziałem, ale powiedziałem jeszcze jedną rzecz. Ja o swoją żonę się modliłem. Taką modlitwą. Panie Boże, proszę Cię, aby skruszył jej serce. I codziennie się modliłem taką modlitwą i wszyscy mówili, Marcin, ty na głowę upadłeś, z tego nic nie będzie. Rozwód to rozwód, <głos> najwyżej. Ale wiecie, kiedy wierzysz, że Chrystus jest tą prawdą, kiedy wierzysz, że to On jest w stanie wszystko naprawić, to żadne fakty i okoliczności na ciebie nie będą wpływać. I on mówi, ale na serio się tak modliłeś? Ja mówię, no na serio. I co się stało? Mówię, nic, poszliśmy do sądu i się nie rozwiedliśmy. Widziałem, jak taka nadzieja wchodzi do Jego serca, że być może Chrystus to zmieni. I od tego czasami zaczynamy, być może, ale dzisiaj wiedząc o tym, co Bóg czyni, jestem pewny, że Bóg chce dobra dla Jego życia. Jezus zmienia wszystko. Jezus to ciepło, którego wszyscy potrzebujemy. Zima to tylko jakiś sezon, który mija, ale zima to dobry moment na szukanie Boga i na oparciu się na Nim. Jezus wskazuje na miłość. W naszym chrześcijaństwie jest dużo oziębłości spowodowanej religijnością. Zbyt wiele w nas osądu, zbyt wiele w nas cielesności, zbyt wiele skupienia na własnych osiągnięciach, mądrościach, a tak słabo wciąż kochamy jeszcze innych ludzi. Ludzie mogą nas chłodno traktować, uciekać od nas i nie chcieć z nami relacji, ale to nie zwalnia nas z obowiązku kochania tych ludzi. Nie zwalnia nas z odpowiedzialności, którą my mamy aby kochać tych ludzi. Pomimo tego, że mają czasami inne opinie, pomimo tego, że czasami się z nimi nie zgadzamy, pomimo tego, że być może zrobili nam jakąś krzywdę w naszym życiu, miłość nie zwalnia nas z odpowiedzialności kochania innych ludzi. To, że się urodzili już świadczy o tym, że mamy ich kochać. To jest ciężkie, to jest trudne, ale miłość roztapia wszelki lud. Chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili o to. Chcę wam opowiedzieć na koniec jeszcze jedną historię, bo to mi pokazuje, że czasami ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa, ludzie, którzy nie poznali Jezusa, którzy nie poznali Jego miłości, którzy nie dostali od Niego tak wiele, jak my dostaliśmy, że ci ludzie czasami są dalej niż my. Że ci ludzie czasami są, wiecie, bardziej kochający, bardziej współczujący, bardziej rozumiejący niż my. Wiecie, i w tym tygodniu poznałem chłopaka 21 lat. Ja miałem okazję zabrać go na piłkę w piątek i jak jechaliśmy na tą piłkę do Wałbrzycha, to on się pytał, co ja tam robię, a co ten Bóg robi w moim życiu, bo widzi mojego Facebooka i widzi, że tam często coś tam się dzieje. Mówi, o co chodzi z tym Bogiem? Ja mu opowiadam tą historię, opowiadam o swoim życiu, opowiadam o tym, jak wielkie miałem marzenia, jak wiele chciałem osiągnąć, jak, jak to później się wszystko rozwaliło jak szklanka. Opowiedziałem o tym, jak to potem Chrystus zbierał wszystko w całość. Wiecie, gdzie on się otworzył, bo, bo chcę wam powiedzieć, pada deszcz, pada deszcz, dzisiaj w Polsce pada deszcz, deszcz Ducha Świętego, ludzie pragną ciepła, ludzie pragną miłości, ludzie szukają ciepła, ludzie szukają pomyka, ludzie szukają tego, ale my musimy zapłonąć, żeby chcieli do nas przyjść i on zaczyna się otwierać i zaczyna opowiadać swoją historię, wiecie, chłopak, który ma 20 lat, Zachowuje się tak dojrzale, że rozwalił mnie totalnie i skonfrontował moją wiarę, skonfrontował mnie, skonfrontował moje wszystko, co jest w moim życiu. Jego mama zostawiła go 10 lat temu. Zostawiła go samego, jako dziesięciolatka. Z ojcem, który desperacko szukał miłości w swoim życiu. Z ojcem, który, wiecie, wychodził z domu, nie było go po 3-4 dni. Ja mam sam dziesięcioletniego syna i sobie pomyślałem, jakby Tymek został na 4 dni sam w domu Uh. A on zostawał sam. Zostawał sam, często, wiecie, w zimnym domu. Do dzisiaj pali w jakimś kaflaku. Myślę sobie, Tymek miałby w piecu napalić. Na razie jesteśmy na etapie wyrzucania śmieci. Ale czasami ludzie muszą szybciej dojrzewać. 10 lat matka go zostawiła. Ojciec szukał jakiejś tam miłości. Chłopak chodził do szkoły, mus... wiecie, zdawał z klasy do skla... klasy mimo to. I on powiedział takie słowa do mnie. Mogłem iść z kumplami i kraść. Mogłem czpać do woli, bo i tak wszyscy mnie mieli gdzieś. Mogłem pić, mogłem klnąć na swoich rodziców, mogłem przeklinać swoją matkę, mogłem usprawiedliwiać się, mogłem pójść do lekarza, powiedzieć, że mam depresję, żeby dostać psychotropy. Mogłem usprawiedliwić każdy swój błąd w życiu i przyrzucać wszystko na innych. Ale nigdy tego nie zrobiłem, bo wierzę, że w życiu jest więcej. Chłopak, który nie wierzy w Chrystusa. Chłopak, który nie wierzy w to, że wiecie, że jest taka osoba, która jest w stanie podnieść jego życie. Niektórzy są dużo dalej niż my. Wiecie, ja się tylko w duchu uśmiechnąłem i pomyślałem sobie, wiem o czym mówisz, bo prawda to konkretna osoba. Wiem o czym mówisz, bo prawda to konkretna osoba i ona zawsze ma dla nas więcej. Zadaj sobie pytanie, co się stało z moim chrześcijaństwem. Zadaj sobie pytanie, czy nie warto coś zmienić. Zadaj sobie pytanie, czy... W tych wszystkich zimnych momentach swojego życia znam tą osobę, na której mam to oprzeć. Zadaj sobie pytanie, czy opieram się okolicznościom, czy faktom w swoim życiu, czy w pełni jestem w Chrystusie i z Nim.